Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać, rozchodzam się w otu, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz skicia kicia. Traca do mi praca, preślicji do spania, tydzień za tygodniem nasze życie skraca. warto się liczy się jakoś moralne skupy... Niezależna audycja internetowa Podnośnik Góra się kłania Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Niezależnego podcastu Nowojorskiego Ameryka to Kraj emigrantów Dlatego wysłuchajmy historii Jednego z nich, Pawła Który wyjechał z Polski I osiedlił się na Florydzie czy bycie emigrantem to łatwy kawałek chleba? Posłuchajmy. Na imię mam Paweł. Z tego co pamiętam. Um, zaczęło się tak... Um, Jednego dnia siedziałem w pracy i w Polsce, miałem bardzo dobrą pracę, ale wszystkiego było za dużo, więc człowiek szukał jakiejś zmiany, więc postanowiłem wyjechać sobie gdzieś. A że miałem wizę do Stanów, kupiłem bilet i przyjechałem tutaj a wiedziałem, że chcę pojechać gdzieś gdzie jest ciepło, więc wybrałem Florydę. Nie miałem nawet pojęcia jak Floryda wygląda. Więc a, przyleciałem, wysiadłem na lotnisku, wziąłem taksówkę i przyjechałem do malutkiego miasta, które nazywa się Danidin. Dlatego Dunedin, bo zanim wyjechałem Wziąłem mapę Florydy, zamknąłem oczy i mój palec wylądował na Danidin I tak się właśnie tam znalazłem. Początki były bardzo, bardzo trudne. A, nie, nie znałem języka, nie znałem nikogo. A przez tydzień czasu mieszkałem w motelu. a Później było szkoda mi kasy, bo miałem ze sobą tylko tysiąc dolarów cash'u. Więc a, a przeprowadziłem się w, w wspaniałe miejsce, a, do Clearwater. I mieszkałem sobie na plaży pod mostem razem z, z amerykańskimi bezdom, bezdomnymi ludźmi. Przez ładne parę miesięcy i było, było, bardzo ciężko. Dorosły człowiek płakał przez kilka miesięcy, dzień w dzień i nie wiedział, co ma zrobić. No akurat na, na, flo, na, na Florydzie, na ulicy nie śpi się całkiem źle, dlatego, że jest ciepło i... Była taka sytuacja, że a, później już człowiek trochę nauczył się tego wszystkiego i zawsze o drugiej w nocy trzeba było uciekać z Podmostu, mostu, dlatego że policja przychodziła i ganiała wszystkich, więc trzeba było sobie pójść gdzieś połazić i dopiero później wracać z powrotem na swoje miejsce. A w ciągu dnia, a, w ciągu dnia chodziło się. A, wykąpać do hoteli na wiesz na takie przy basenach mają prysznicę więc tam się chodziło wykąpać albo na plaży mają prysznicę tam też, też można było się wykąpać i tak to i tak to wyglądało człowiek nie wyglądał strasznie wiesz bezdomnie ja starałem się wyglądać normalny, jak normalny człowiek. Dalej było, było powoli do przodu. a było nauczyć się jakiegoś, wiesz, języka, więc miałem ze sobą rozmówki. Tam się nauczyłem, starałem się uczyć jakichś tam zwrotów. A więc nauczyłem się mówić, że szukam pracy i chodziłem dosłownie od drzwi do drzwi i pukałem do drzwi i, i, i wiesz, i, i moim śmiesznym złamanym angielskim mówiłem I'm looking for work, I'm looking for work. I taka powoli, powoli, powoli. Tu dostałem jedną pracę, tam dostałem jedną pracę i tak, i tak się zaczęło. Do dzisiaj mam dolara pierwszego, którego zarobiłem, a pamiętam, tego dnia zarobiłem 48 dolarów. Przez 8 godzin czy 10 godzin skrobałem y, takie zadaszenie nad parkingiem środką ryżową. Także nie było łatwo, tym bardziej nie znając języka, było bardzo ciężko. To, to było największe takie um, wyzwanie. Bez, bez języka um, człowiek jest jak kaleką. Pamiętam, że przez, przez miesiąc czasu jadłem jedną kanapkę cały czas w, w stacji benzynowej, którą sprzedawali, bo Dobrze wyglądała, jak pierwszy raz ją kupiłem i całkiem nieźle smakowała. To był rozbiw, więc codziennie chodziłem tam do tej stacji benzynowej po kawę i palcem pokazywałem na tą samą kanapkę. Dopóki, dopóki nie, nie, nie poznałem okolicy i nie, nie nauczyłem się tam kilku słów, jak powiedzieć. Polakami to jest a, a, niestety bardzo ciężka sytuacja. Dlatego, że nasi wspaniali rodacy tutaj na obczyźnie patrzą tylko jakby ci zrobić krzywdę, a nie pomóc. Więc a, dlatego, że nikogo nie znałem i bardzo ciężko było a, znaleźć się. A wpadłem na taki pomysł, że Znajdę w jakiś sposób Polaków, może mi jakoś pomogą. Więc wziąłem książkę telefoniczną i zacząłem z książki wybierać polskie nazwiska. I dzwoniłem do tych ludzi. Więc a, większość ludzi udawało, że po polsku nie potrafi powiedzieć nic. Chociaż dobrze wiedziałem, że są Polakami. A poznałem poznałem a, takie małżeństwo Młode i oni byli pierwszymi ludźmi, którzy, którzy właściwie odebrali telefon i, i, i, i mieli właśnie taką wolę, żeby, żeby mi pomóc. Więc a, po, powodzili mnie trochę po okolicy i zawieźli mnie do faceta, który, który dawał pracę, na e, sprzątało się sklepy w nocy Walmarty. No i tam a, zacząłem z nim tą pracę. Oczywiście nie zapłacił mi za, za moje dwie noce, które spędziłem na sprzątaniu sklepów. A, później ja robiłem jeszcze różne rzeczy. Znowu poznałem Polaka, który, który robił a, komercjalne klimatyzacje. A I pracowałem dla niego jakieś może 5-6 miesięcy i i nie powiem, że nie był dobrym człowiekiem, ale patrzył tylko jak zrobić i co zrobić, żeby jak najmniej ci zapłacić. Także później w, w, wciągnął mnie w taki, takie zamknięte koło, bo gdzie, dlatego że nie miałem gdzie mieszkać, że mieszkałem na ulicy, więc on miał dom, który właśnie kupił do, do remontu i, i pozwolił mi w tym domu mieszkać. I w ten sposób w ten sposób, a, w ten sposób a, z, z, złapał mnie na, na taki a, jak to powiedzieć, a, po prostu ja mieszkałem u niego i, i odliczał mi z pensji z tego co zarobiłem za, miesz, za mieszkanie. Więc praktycznie nic nie zarabiałem, dlatego że on mi zabierał wszystkie pieniądze, które ja zarobiłem za to, że mieszkam u niego w, w, tym, w tym niewyremontowanym domu. Także a tak to wyglądało. Później w jeden dzień rzuciłem tą pracę i to było wtedy, kiedy, kiedy odkryłem St. Petersburg, który który bardzo mi się spodobał i, i praktycznie zakochałem się w tym mieście a, i przeprowadziłem się tam poznałem poznałem właśnie tam a, Polaków a, i, i spotkaliśmy się w sklepie i, no i kilka pierwszych nocy spędziłem właśnie u tego, tego a, człowieka u Andrzeja, który później a, y, był moim teściem, dlatego że ożeniłem się z jego córką. Jego córka jest z polskiej rodziny, ale praktycznie jest amerykanką, dlatego że urodziła się w Niemczech i jak miała roczek, to przyjechali do Polski, y, tutaj do Ameryki i a, mówi, mówi taką śmieszną, złamaną polszczyzną. <śmiech> A, to już było dawno temu, więc ja nie miałem innej możliwości, tylko rozmawiać z nią po polsku. A, no, już nie jesteśmy małżeństwem od pięciu lat, ale jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Na dzień dzisiejszy nie potrafię z nią rozmawiać po polsku, wolę z nią rozmawiać po angielsku, dlatego że, że ona lepiej to rozumie. Praca była przez dwa lata po próbach, po próbach o, z Polakami. Które były bardzo nieudane, a stwierdziłem, że niestety trzeba lepiej stać z daleka od, od naszych rodaków. A i dostałem pracę na sprzątanie sklepów w nocy a dla, dla takiej amerykańskiej małej firmy. I tam e, i tam poznałem, tam pracowali głównie ludzie z Europy, z Bułgarii, z, z Rosji, z Ukrainy. I byłem w takiej grupie, nas trzy, trzyosobowa grupa była, ja i dwóch Bułgarów. I pracowałem przez dwa lata, to była strasznie ciężka praca, dlatego że Pracowało się w nocy, praktycznie zaczynało się o godzinie ósmej wieczorem, kończyło się o 7:00 ósmej rano. I przez całą noc człowieka zasuwał z taką mopą. I co my robiliśmy, to po prostu, a, a, jak, to, jak to się mówi, robiliśmy to podłogi świecące, a, się je waksowało, Strasznie ciężka praca, może nie ciężka fizycznie, ale bardzo ciężka psychicznie, dlatego że nie nieprzespane noce, to robiłem przez dwa lata. Przez te dwa lata miałem 10 dni wolnego, także było, było, było, było całkiem nieźle, ale nie żałuję nawet jednego dnia, dlatego że to... O, to pomogło mi nie dość, że poznać o, Florydę, bo jeździliśmy po całej Florydzie. Robiliśmy sklepy na całej Florydzie. Nie, nie, po, dało mi poznać Florydę i e, zarabiałem całkiem niezłe pieniądze. Jako na, jako na emigranta z Polski, który już e, niecałe dwa lata wcześniej znalazł się tutaj i mieszkał na ulicy. Zarabiałem... 160 dolarów za każdą noc, to było, to była kupa kasy. I <śmiech> mogłem kupić sobie samochód, mogłem wynająć sobie swoje swoje mieszkanko, a, wiesz, kupić, a, kupić telewizor, kupić a, a, sobie jakieś tam a, pamiętam, to było, to był chyba najlepszy zaku w moim życiu. Kupienie telewizora i i dvd, <coughs> dlatego, że w ten sposób właśnie uczyłem się języka. Otworzyłem sobie, wiesz, konto w Blackbuster i, i jak siedziałem i oglądałem po 8-10 filmów dziennie, zawsze z, z napisami i w ten sposób właśnie się uczyłem angielskiego. <coughs> no i, i, i ta praca była jakieś dwa lata, a jak jak pracowałem i w końcu, w końcu stwierdziłem, że mam tego dosyć, ja, a ja, ożeniłem się z Ireną i chciałem, ja, wiesz, chciałem trochę zacząć żyć normalne życie, <śmiech> więc rzuciłem tę pracę bez, a, nie mając żadnej innej a, perspektywy ale musiałem rzucić tą pracę, żeby otworzyć sobie jakieś nowe drzwi, bo gdybym tego nie zrobił, to może nie wiadomo jak długo bym tam pracował jeszcze. Więc rzuciłem tą pracę i przez tydzień czasu siedziałem, nie wiedziałem co mam zrobić. W końcu wpadłem na pomysł, że będę malował domy. I zrobiłem ulotki i wiesz, jeździłem na rowerze po, po, po, po wszystkich dzielnicach w takich w San Petersburgu i wkładałem moje ulotki w skrzynki pocztowe i z nadzieją, że ludzie będą do mnie dzwonić i że będę mógł wiesz, malować jakieś tam domy i w jakiś sposób tę pracę sobie załatwić. A to za bardzo nie działało. Robiłem jeszcze takie inne różne e, tryki, bo rano o, o godzinie 5 rano chodziłem po mieście i wrzucałem, yy, wrzucałem 25 centówkę, żeby otworzyć wiesz, te maszyny z gazetami, które są. Jak otworzysz taką maszynę, znaczy, to a wiesz, masz do, dostęp do tych wszystkich gazet, więc ja brałem każdą gazetę i do każdej gazety wkładałem moją lotkę. <śmiech> to, to było takie. <śmiech> To, to było takie trochę, wiesz, nie, nieuczciwe, ale, ale powiem ci, że po, po tygodniu ludzie zaczęli do mnie dzwonić, bo moja ulotka była w gazecie. Więc za jakieś, wiesz, kilka dolarów moje ulotki się znalazły w gazecie, oczywiście za moją inicjatywą. No ale zaczęli do mnie ludzie dzwonić i no, pomalowałem jeden dom, pomalowałem drugi dom, i tak się jakoś zaczęło zarabiać pieniądze, wtedy akurat a, był straszny ten boom na te wiesz, na te domy. To, to wszystko ludzie kupowali, remontowali, poznałem, poznałem takich ludzi, którzy właśnie zajmowali się tym kupowaniem i sprzedawaniem domów i się bardzo zaprzyjaźniliśmy. <śmiech> I zacząłem pracować tylko z nimi. Byłem tak, powiedzmy, ich prywatnym takim a, kontraktorem a i tak i tak to się działo przez, przez, przez kilka lat a, a później a, z malowania zaczęły się robić inne rzeczy i, i zacząłem restaurować stare domy tak jest. Z 1905 roku też stare to drzewo to, to wszystko doprowadzało się do takiego stanu, jak to było kiedyś wybudowane i to było, to było bardzo fajnie, sprawiało, sprawiało mi to bardzo dużo przyjemności. No, ale niestety pewnego dnia, kiedy ekonomia się <śmiech> załamała, a praktycznie w jeden dzień straciłem pracę i nie było, nie było dalej, możliwości, żeby zarobić, więc co? A... Zawsze chciałem spróbować pojeździć trakami, więc poszedłem do, poszedłem do szkoły w St. Petersburgu. Bardzo niedaleko mojego domu jest, jest szkoła. To jest szkoła publiczna i to jest taka, ta, ta, taka szkoła techniczna. Tam można się nauczyć być pielęgniarzem, być mechanikiem, i mają też program, właśnie nauki jazdy trakami. do tej szkoły i ta szkoła jest, trwa trzy miesiące. Cztery dni w tygodniu od ósmej do, do, do trzeciej. <śmiech> <śmiech> Troszeczkę się bałem. Pamiętam, jak poszedłem do tej szkoły, to rozmawiałem z instruktorką i mówię, że Wiesz, nie jestem taki może pewny, czy, czy ja sobie tutaj poradzę, bo, bo jednak, wiesz, różnica językowa i, i, i, i, i taka, nie wiem, jakaś, wiesz, trema bycia w szkole po, po, po tylu latach i ona tak spojrzała na mnie i tak popatrzała i mówi, wiesz co mówi Paweł, będziesz okej. Okay. No więc zacząłem tą szkołę, musiałem... A, Musiałem czytać wszystkie książki po dwa razy, dlatego żeby, żeby, żeby zrozumieć wszystko lepiej. I, no i, i, i się okazało, że skończyłem tą szkołę jako na, naj, najlepszy wiesz, student. Byłem jedynym Polakiem, w, tak, byłem jedynym Polakiem w tej szkole, tak. No i skończyłem tą szkołę, można powiedzieć, na medal. Jako pierwszy z całej grupy. Uzyskałem prawo jazdy, i historia była taka, że a, akurat było bardzo ciężko, żeby dostać pracę na trakach, bo był nadmiar kierowców, a nie, nie było wystarczająco pracy. Ale e, nie wiem, jakoś e, ktoś, ktoś trzymał nade mną a, jakąś taką opatrzność, dlatego że <śmiech> Stało się tak, że <śmiech> przyszedł człowiek do tej szkoły, jak byliśmy właśnie na lekcjach i, i, i tam widziałem, rozmawiał w biurze z moimi instruktorami. I nagle instruktorka zawołała mnie i mówi: Słuchaj, Paweł, czy, czy ty możesz pomóc? Bo ja się nie mogę dogadać z tym facetem. To był człowiek po, po, po 60. i mówił złamaną angielszczyzną. I ona miała problemy, problemy, żeby z nim się komunikować, więc a, poprosiła mnie, bo może myślała, że wiesz, że, że, że jest też z Polski. No i wiesz, poszedłem do faceta i pytam się, skąd jesteś? On mówi, że z Polski, no to wiesz, no to a, zaczęliśmy rozmawiać no i się okazuje, że on, że on też a, chce zrobić, nie, nie chce nie chce chodzić na cały kurs do całej szkoły, ale on chce po prostu zrobić sobie egzamin na, na, na samo prawo jazdy. <śmiech> no i więc ja mu pomagałem się przygotować do tego egzaminu, dlatego że już praktycznie byłem po szkole, wiedziałem o co chodzi, więc pomagałem mu przygotować się do tego egzaminu. No i on zdał ten egzamin. a, a Co się okazało, że on. A, Potrzebuje prawo jazdy, dlatego że jego syn ma firmę trokerską w Chicago. I w, w takim, wiesz, chciał mi się odwdzięczyć za to, że mu pomogłem przygotować się do tego egzaminu i po prostu załatwił mi pracę w Chicago w jego syna firmie. I taka i tak to i tak to było właśnie. Coś Gosia. Tak to było właśnie, uh, wiesz, w taki sposób, w taki sposób zacząłem, zacząłem swoją trokerkę. Praca praca jest um, jest przerypana. Nie lubię tej pracy ale bardzo dobrze bardzo dobrze płaci, a po drugie a trochę, trochę jest dla mnie bardzo wynagradzająca, dlatego że w ten sposób zwiedzam, zwiedzam Amerykę, a w pracy nazywają mnie turystą, dlatego że, że gdziekolwiek jadę zawsze staram się znaleźć trochę czasu i i odejść a, od, od, od tej ciężarówki na chwilę i pochodzić sobie i pozwiedzać i porozmawiać z ludźmi. Robi się różne rzeczy. Teraz parę tygodni temu akurat miałem a, a, wiozą ładunek do, do Vermont a, a, i, i w drodze, w drodze do Vermont. A, sprawdziłem sobie czy jakiekolwiek są otwarte rezorty a, do, do, do zjeżdżania na na, na nartach, na desce i jeden akurat był otwarty, więc <śmiech> miałem, miałem, miałem trochę czasu, także mogłem, mogłem, sobie, zajechać, e, mogłem sobie zajechać do rezortu, zostawiłem przyczepę kilka mil od, od, od rezortu i samym, samym ciągnikiem pojechałem pod same wyciągi. Zaparkowałem na parkingu, gdzie parkują ludzie normalnymi samochodami, co trochę było śmieszne. Zobaczyć kogoś, kto wy wy wysiada z ciężarówki z deską pod pachą. <głos> no ale, ale, tak to, ale tak to bywa. Więc udało się pojeździć trochę, a później z powrotem do pracy. I tak, i tak staram się właśnie w taki sposób postępować, w taki sposób pracować, żebym mógł. Czy mógł zawsze coś zrobić, gdzieś coś zajechać, do znajomych odwiedzić, pozwiedzać, czy <śmiech> zjeździłem prawie całe Stany. Brakuje mi, brakuje mi w sumie dziewięciu Stanów, włączając Alaskę i Hawa Hawaje, w których nie byłem, a byłem praktycznie we wszystkich Stanach, oprócz siedmiu Stanów na, na, na Północnym Zachodzie, w których, jeszcze, w których jeszcze nie byłem, a, a większość Stanów. Przejechałem wzdłuż, wszerz, w poprzek a, i, i w praktycznie każdą drogą. Niestety pracując dla polskiej firmy trzeba robić, a, trzeba robić uniki, a, bo prawda jest taka, że nie zawsze jeździ się legalnie. A trzeba jeździć więcej godzin, a więcej mil. No ale, ale, ta, ale takie są, takie, takie są warunki, warunki pracy i, i, i w ten sposób no, można zarobić więcej pieniędzy. Pamiętam, jak zaczynałem. Czasami, czasami trzeba unikać e, wagi, na które trzeba wjeżdżać i. Więc jechałem do Kalifornii a, i, i to był. To było. To było straszne, dlatego że y, musiałem ob, objeżdżać, objeżdżać dużo wag. Więc jechałem do, jechałem do Kalifornii i skręciłem. Żeby objechać wagę. Musiałem, mus, musiałem skręcić w, w, taką, w taką małą drogę. Ale Zamiast pojechać na zachód tą drogą, pojechałem na wschód. I jadę sobie, jadę, że ujechałem z 5 mil. No i droga zaczyna się kręcić i wspinać do góry. A no i po jakichś 6 milach zobaczyłem znak, że na tej drodze nie można jechać pojazdem dłuższym niż 30 stóp. Mój cały skład jest około 75 stóp. Nie miałem możliwości zawrócić i nie miałem możliwości się cofnąć, więc postanowiłem wjeżdżać do góry. Okazuje się, że droga, droga była tak malutka, tak kręta i tak stroma do góry, że dosłownie wiesz pociłem się i byłem tak przestraszony a wjeżdżałem na zakrętach a takie serpentyny jak w górach a że, że wiesz, a zderzakiem rysowałem po, po ścianie po skale po ścianie góry a moje koło od przyczepy zewnętrzne Zwisało zwisał na, nad, nad, nad przepaścią. Także przez całą tą drogę, przez całą tą górę wjeżdżałem z otwartymi drzwiami, bo nie wiedziałem, czy czasami zaraz nie spadnę. I sobie tak po, po, pomyślałem, że jak będę spadał, to przynajmniej szybko wyskoczę z tego traka i, i wiesz. A to chyba do, do, do, do tej pory to było na, naj, najbardziej takie. Przejechałem tą, przejechałem tą drogę, wjechałem na samą górę, a wjechałem na samą górę, zjechałem, a wiesz, miałem strasznie dużo wagi, także ten, ten, ten, ten cały trak to jęczał. Myślałem, że się zaraz rozpadnie na kawałki, ale udało mi się wjechać, udało mi się zjechać. To było do przejechania może jakieś 30 mil, zajęło to. Prawie cztery godziny. A jak zjechałem z tej góry w końcu, to byłem mokrusieńki cały. Ze strachu tak się, tak się spłaciłem. No I, i, i jak na razie to, to było największe doświadczenie, takie naj, najstraszniejsze. Strasznie. Ja, I wiesz, jak, jak nieraz ludziom mówię, pokazuję na mapie, którą drogą ja jechałem, to mi nie wierzą. Bo mówią, że tam się nie da trakiem pojechać. Ja wiem teraz, że tam się nie da trakiem pojechać, ale... nie miałem innego wyjścia. Floryda. Ja mieszkam już na Florydzie. 10 lat od, od, od, od kiedy tutaj przyjechałem i byłem w wielu Stanach i widziałem wiele miejsc, ale Floryda jest w moim sercu może dlatego, że może dlatego, że tam przyjechałem. Jest bardzo fajnie na Florydzie. Jest ciepło, a niektórzy mówią, że jest za ciepło. Mi akurat to nie przeszkadza. jest. A, a, jest, jest super jak e, latem możesz pojechać sobie na plażę o godzinie 6-7 wieczorem. Woda ma 95 stopni Fahrenheita. Wchodzisz, e, wchodzisz sobie do wody, a, leżysz sobie po szyję w wodzie. A, po jednej stronie oglądasz zachód słońca, a po drugiej stronie oglądasz przepiękną burzę z piorunami. <śmiech> Bo latem na Florydzie deszcze i burze to jest, a, to jest taka... Taka normalna rzecz i, i, i, i sprawia dużo przyjemności. Huragany, huragany są, a aczkolwiek przez oska, ostatnie kilka lat za bardzo nic się nie działo. A w 2005 albo 2006 roku a były trzy huragany, już nie pamiętam imion, jedno z nich na pewno było, a Ivan Iwan i wtedy, wtedy było, wtedy było bardzo fajnie. To bardzo, bardzo taki śmieszny okres, dlatego że, że ludzie, ludzie były niesamowite kolejki w Home Depot, wszyscy zabijali okna plywoodami i w sklepach nie można było kupić wody i w ogóle kompletna Schiza, paranoja, wszyscy przestraszeni, a ja akurat a, y, nie, nie martwiłem się tym za, darmo, za, za bardzo, bo wynajmowałem dom, więc a, no jakby go zdumchnęło, no to nie jest mój dom, a akurat mieszkałem przy szpitalu, także miałem, miałem możliwość ucieczki gdyby już jakieś jakiekolwiek wiesz tam działy się cuda także miałem tylko 200 metrów żeby dolecieć do szpitala i, i by, bym był w bezpiecznym budynku. Więc ja zamiast nakupić wody i, i wszystkiego rzeczy ja nakupiłem piwa i przez miesiąc czasu przez trzy huragany siedziałem sobie na porczu praktycznie cały czas nagrzany. <gry> bo nie, nie było żadnej pracy nikt nic nie robił i siedziałem i piłem piwo i mieliśmy całe czas imprezy u mnie, u mnie w domu a po, po, po, tych, po tych huraganach a, y, może nie było aż tak strasznie ale, ale było no, było trochę wiatru strasznie dużo wody y, ten wiatr napędził z oceanu Także, także moje, moje miasto, w którym, w którym mieszkam, było, było. zatopione takie, wiesz, były takie ulice, gdzie, gdzie normalnie jak chodziłeś, to poziom wody przy, przy kanale był kilka, kilka metrów poniżej, a, a po chraganie chodziło się po tych ulicach i, i woda była praktycznie powiesz po. Wiesz, po a, do, do, do klatki piersiowej, do, do ramion, samochody pozalewane, domy pozalewane. Ja pamiętam miałem takiego jeepa i, i tym jeepem jeździłem po tych a, zalanych ulicach i, i chodziłem i robiłem zdjęcia tego, tego, tego wszystkiego. Dla mnie to było takie, takie coś nowego, takie nowe doświadczenie. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Całkiem ma fajne huragany są. Siedziałem tutaj w pudle, siedziałem w pudle już uh, cztery razy, no, tak się, tak się, tak się, tak się udało. Uh, ostatni raz uh, nazywają to public intoxication. Czyli, a, czyli a, a, na, nas, nasza, polska, nasza polska natura nie pozwala nam nie pić. Więc a, byłem, akurat byłem w pracy, byłem trakiem, pojechałem, a, byłem w Teksasie. I, I musiałem zostać w Houston na, na cały tydzień. Więc. A, Stwierdziłem, że w Houston będzie trochę za nudno, a, więc pojechałem sobie do takiej a, małej mieściny nad samą zatoką a, meksykańską, która nazywa się Galveston. A, tam pojechałem i tam postawiłem traka na, na parkingu Walmartu. No i postanowiłem a, pójść i zrobić jedną z moich najbardziej ulubionych rzeczy, czyli zwiedzanie barów. No i od jednego baru do drugiego i, i, i poznałem, poznałem trochę, poznałem trochę, ludzi. Poznałem tam takiego chłopaka, który zaczął chodzić ze mną po barach. No i, i, i pojechaliśmy gdzieś do jakiegoś tam baru w, w, w centrum miasta i, i bawiliśmy się, się całą noc. Może była druga godzina i, i już byłem w stanie, w takim stanie, że już powinienem pójść i się położyć spać. więc a wyszliśmy z tego baru, no i, i no były problemy z chodzeniem, ale nie, nie, nie przewracałem się. No i siedziałem na, na ulicy i czekałem na taksówkę i, i podjecha, podjechali policjanci i nie spodobało im się to, że ja byłem w stanie nieczęśliwości aż takim. I mówią do mnie e, jedź do domu, więc ja mówię, że ja jadę do domu, tylko czekam na taksówkę. nie? już masz jechać do domu ja mówię no ale taksówki jeszcze nie ma nie no i zatrzymali mi inną taksówkę i kazali mi wsiadać do innej taksówki nie do tej którą zamówiłem więc a, więc nie będę się z nimi za bardzo kłócił bo a, niestety tutaj z policją lepiej się nie kłócić a, więc wsiadałem wsiadałem do tej taksówki ale a, moja niewypożona gęba a, nie pozwoliła mi nie skomentować zachowania policjanta. I, I powiedziałem mu, że you have nothing better to do you motherfucker. I on, to, I on to usłyszał i zamiast do taksówki wsadził mnie na tylne siedzenie swojego samochodu i w ten sposób zostałem aresztowany za public intoxication. I zebrali mnie, zebrali mnie na nockę do do pudła <głos> w Galveston. Także przespałem tam 8 godzin i musiałem zapłacić zapłacić mandat 280 dolarów. No i na drugi dzień rano, o, o 8 rano, byłem, byłem wypuszczony, I, i, taka, i taka była historia także um, cał, cał, cał, całkiem ciekawe. W gdzie mieszka dużo Polaków, aczkolwiek ja stoję od większości z daleka. E, mam, mam, mam kolegę, który, który mieszka u mnie w domu, który jest Polakiem. E, mam, mam, mam kilku, kilku kolegów Polaków, którzy nie, mieszkają niedaleko niedaleko mojego miasta. Jeden mieszka w Sarasocie, drugi mieszka w Riverview. A jest polski klub w Clearwater, gdzie się spotyka Polonia. Pamiętam moje początki, byłem tam może za dwa razy, ale niestety niestety było, było bardzo było bardzo po polsku. Ludzie po wypiciu kilku, uh, kilku uh, drinku, ha, drinków alkoholowych zaczęli stawać się strasznie agresywni i tak jak to w Polsce bywało, zaczęły się jakieś bójki na zewnątrz. Jeden harpagan chciał pobić drugiego harpagana. I nie, ja, ja nie lubię takich klimatów, więc, więc uh, przestałem tam chodzić do tego klubu i. Jest, jest polski kościół. Kiedyś mieszkałem blisko właśnie tego miejsca. Wiem, że tam w niedzielę zjeżdża się masa Polaków na na mszę. ale, ale głównie, głównie moi wszyscy moi znajomi to są to są Amerykanie poza tymi wiesz kilkoma Polakami, których. Znam na Florydzie i z którymi utrzymuję kontakt. A jeszcze, tak jak tutaj w, wiesz, w New Jersey czy w New Jorku, mam przyjaciół i, i utrzymuję z nimi kontakt, ale głównie, głównie jakoś nie mam kontaktu z tą taką polonią. Moi, moi, moi znajomi a Amerykanie są, są biali, aczkolwiek też mam kilku znajomych. Którzy są, którzy są, czarni. Ja akurat mieszkam w, w St. Petersburgu, w, w miejscu, gdzie jest to jedynym białym na ulicy. Kupiłem dom, kupiłem dom na czarnej dzielnicy, dlatego że był tani. Tak na, na, na, sam, na sam początek jako, jako mój pierwszy dom. Może kiedyś, a, może kiedyś się to na pewno zmieni, ale, ale a, jako, jako mój pierwszy dom a, po prostu nie chciałem płacić już za, za wynajmowanie, a więc kupiłem dom na czarnej dzielnicy i, i jestem jedynym białym na ulicy, co w ogóle mi nie przeszkadza. I myślę, że moim sąsiadom też już to nie przeszkadza, chociaż przeszkadzało na początku. Jak... jak Kupiłem ten dom i wprowadziłem się tam. a To obserwowali mnie i to tak z takim zabójczym wzrokiem, bo nie wiedzieli, czy ja jestem policja, czy co ja tam robię i zresztą, no, sami czarni, a tu nagle się zjawia jakiś tam biały i, i, i, i, za, i zaczyna chodzić, więc a, a obserwowali mnie, a ja, ja bardzo lubię z ludźmi rozmawiać i, i taki... Staram się być kontaktowy, więc rozmawiałem z niektórymi, ale znalazł się jeden, który podszedł do mnie i wiesz, prosto w twarz powiedział mi what are you doing here, white boy? A, i mówi, ja mówię do niego, słuchaj, ja tu kupiłem dom, wprowadziłem się, mówię, mieszkam tak samo, jak ty tutaj mieszkasz i mówię, ja tobie ani żadnych problemów nie chcę robić, ani żebyś ty mi żadne problemy robił, jesteśmy teraz sąsiadami, więc musimy się dogadać i, i, I tyle było nie, a, do, do, do tego, ale no, teraz już znają mnie i, i wiesz, wiedzą, że ja nie nie obrobili mi domu. A, a ja tam też powiedziałem chyba wtedy a, te, temu Czarnemu, że mówię, słuchaj, dopóki stoisz z daleka od mojej, od, od mojej tutaj działki, od mojego domu jest wszystko ok, Ja powiedziałem, jak przyjdziesz do mnie i byś chciał mnie obrabić, to cię zastrzela. I, i, i było tyle, wiesz, było tyle rozmowy. Ja nie będę... Oni, oni w ten sposób się zachowują, jakby chcieli cię, wiesz, nastraszyć. I jak zobaczą, że ty się boisz, to wtedy oni mają przewagę nad tobą. Dlatego nie można im pokazać, że, że masz jakikolwiek strach przed nimi, bo zresztą ja nie mam żadnego strachu przed nimi i, i tam nie boję się, że oni mi coś tam zrobią. Słuchaj, a, a są są zli, źli ludzie, Wszędzie i obojętnie, czy to są biali, czy czarni, czy zieloni, czy, czy, czy różowi. Za wszędzie, w każdej w każdym środowisku znajdą się źli ludzie, którzy będą chcieli zrobić ci krzywdę. Ale wiesz, to no, nie wiem, ja tam nie, nie żyję w paranoi, także także jest, jest, jest, jest OK. Żyję sobie na czarnej dzielnicy. W ogóle cała wiesz, przygoda zwana Ameryką. A super. Nie żałuję nawet jednej minuty. A tego, że przyjechałem tutaj i przeżyłem co przeżyłem i, i było dobrze i było źle i ale powiem w ten sposób, że ja nie myślę, że jest taka szkoła na świecie, która nauczyła by Cię tyle rzeczy jak zrobienie czegoś takiego, co ja zrobiłem. I jestem, jestem bardzo też bardzo wdzięczny i, i, i nie, nie żałuję tego, że wyjechałem z Polski i zostawiłem wszystkich moich przyjaciół, zostawiłem całą moją rodzinę. Doświadczenie mojego życia, coś niesamowitego zacząć, zacząć całkiem nowe życie w całkiem innym miejscu. A straszne, prawdziwe i, i, i bardzo wynagradzające. Dzięki temu, że to zrobiłem, stałem się innym człowiekiem i myślę, że stałem się lepszym człowiekiem. Także każdemu mógłbym powiedzieć, żeby się żeby się nie bać, bo na pewno, na pewno nie robimy wiele rzeczy ze strachu, dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do, do tego, co mamy, do, wiesz, do, do, do okoliczności, do znajomych, do, do rodziny. I, i, I każda zmiana w życiu chyba każdego człowieka przynosi jakiś tam element strachu. I nie powiem, że ja nie byłem przestraszony, bo byłem strasznie przestraszony tym, tym wszystkim, tym, tą całą zmianą. Tu, wiesz, żyjesz sobie w Polsce, masz a, jak pączek w maśle, bo miałem bardzo dobrą pracę i, i, i, wiesz, i zarabiałem super pieniądze i dobrze mi się żyło, a tu nagle, nagle taka, taka, taka zmiana. Ale super, także, nie wiem, Ameryka, a wszyscy narzekają, ja nie narzekam. Polacy Polacy bardzo narzekają, ale to taka polska natura jest, a, żeby narzekać i, a, i jeden drugiemu, żeby zazdrościł i, i taka zawić i zazdrość i, i powiem, że a, może aż tak za bardzo tego nie widziałem, jak mieszkałem w Polsce, ale teraz tutaj, jak mieszkam i obserwuję naszych rodaków, to a, to widać to i to strasznie i to jest takie bardzo przykre że ludzie te, że ludzie te ta, tacy są dla siebie. Tak. Wszyscy narzekają strasznie i mówią, że Ameryka jest niedobra. Mówią, że Amerykanie to są idioci i, i, i sztuczni. A ja mam przyjaciół Amerykanów, których, których bardzo lubię, bardzo szanuję, bardzo kocham. Są wspaniałymi ludźmi a oddaliby wszystko, żeby, żeby, żeby pomóc, albo, wiesz, także nie wiem, każdy ma jakieś tam swoje zdanie, wiadomo, że jest ta masa a, Amerykanów, którzy są bardzo prostymi ludźmi, i, ale to, to nie chodzi o to, czy jesteś prosty, czy wykształcony, czy czy taki, ja inny. Chodzi o to, jakim jesteś człowiekiem. Jak jesteś dobrym człowiekiem, to chyba to jest najważniejsze. A znam masę do, dobrych ludzi tutaj i ja, ja na Amerykę nie narzekam, bo powiedz mi, w jakim kraju możesz pracować normalnie, bez kombinowania i zarobić na na to, żeby, żeby pozwolić sobie jeździć samochodem, mieć ubezpieczenie na ten samochód, mieć e, e, pieniądze, żeby wlać do niego paliwo, zapłacić za mieszkanie jeszcze, jeszcze mieć pieniądze na na, na, na przyjemności. I jak ci się nie, nie chce prać, to powiedz mi, w jakim kraju możesz sobie pójść kupić raz w tygodniu siedem par skarpetek i żeby ich nie prać to je po prostu będziesz wyrzucał do śmietnika i w przyszłym tygodniu kupisz sobie następne 7 par skarpetek. Bo kosztują tylko 3 dolary. Więc co? ja nie wiem ja, ja nie widzę powodów do narzekania. Nie widzę żadnych powodów do narzekania mi jest dobrze. Ja jestem bardzo zadowolony. Do, do, do, do, do tych wszystkich, którzy będą tego słuchać i mieszkają w Polsce, a ma, mają jakieś takie chęci na zmiany, a to powiem, że nie, nie, nie bójcie się zmiany. Bo czasami dobre rzeczy z tego wychodzą. A zresztą myślę, że każda zmiana może być bardzo pozytywna. A może niekoniecznie Ameryka, ale są też inne miejsca, a nie wiem, nie, nie, nie, nie, nie, nie trzeba się ograniczać a do jednego miejsca. Ja, ja zawsze mówię, jak się mnie pytają, dlaczego przyjechałeś tutaj, czy dlaczego wyjechałeś z Polski, ja zawsze odpowiadam, że to, że urodziłem się w Polsce i tam się wychowałem, to nie znaczy, że ja muszę tam mieszkać całe moje życie. Więc... Dlatego jestem tutaj, a, a, a dla tych, co mieszkają tutaj, to bądźcie dla siebie bardziej życzliwi, nasi rodacy. A nie bądźcie zacy zawisni i, i zezdrośni. Pomagajcie jeden drugiemu i w końcu jesteśmy, jesteśmy z tego samego kraju i trzeba jakoś, trzeba jakoś się dogadywać i żyć między sobą. Dziękuję.